to right now right now 1000の道の中ひと Trzeci Hokage. Na zawsze. Muszę usunąć ostrze. Trzeba go do, jak na mistrza drogi Shinobi przystało. Moje ręce czuję, jakby się paliły. Gordzie Orochimaru! Misja się nie powiodła. Usuńcie bariery. Zabierzcie mnie. Tak jest! Teraz! Patrzcie, bariera zniknęła. Gdzie Lord Hokage? Szybko. Zatrzymać ich. Sztuka ninja! Pajęcza sieć! Uwaga! Wpadliśmy prosto w sieć czakry! Kakashi. Oni uciekają. Gońmy ich! To nie jest dobry pomysł. Ma rację. Nie działajmy pochopnie. Jeśli się pośpieszymy, możemy wpaść w pułapkę. Co proponujesz? Mamy stać bezczynnie i pozwolić im uciec po tym, jak zniszczyli naszą wioskę? To niegodne shinobi chliścia! Mamy wstrzymać się z działaniem? Tak, Kabuto? Niezły z ciebie bystrzak. Na dzisiaj wystarczy. Znowu masz zamiar mi uciec? To byłoby zbyt proste. Po co mam wyciągać do ciebie rękę, skoro wolę patrzeć, jak błądzisz w ciemnościach? Twoje oko nie dostrzeże wszystkiego, prawda? Nie opanowałeś jeszcze trudnej sztuki klanu cicha. No cóż, te mary. Uh. Uh. Kankuro. Zostawię ją z tobą. Stój, ale co ja... Co sprawiło, że jest taki silny. Nie zniknę. Nigdy nie przestanę istnieć. Nigdy. robisz? Miałeś z nim nie rozmawiać! Chodźmy stąd! Uważaj to! To ten chłopiec! Idź sobie stąd! Spadaj! Dziwaku! Dziwak! Dziwak! Trzymaj się od niego, zdarza! Już wyłącz niedawne wspomnienia. Kiedyś pytałem siebie, po co żyję, Ale teraz już wiem. Wiedziałem, że straciłem coś innego. Coś o wiele ważniejszego. I dlatego byłem zdesperowany. Czy miałem cel? Na całym świecie nie było nikogo, kto mnie potrzebował. Byłem niepotrzebny. <śmiech> Nie! Nie zbliżaj się! To nie do zniesienia, prawda? Uczucie, że jest się samym. Znam to uczucie. Byłem tam, w ciemności, zupełnie sam. A teraz mam przyjaciół. Którzy wiele dla mnie znaczą. Zależy mi na nich bardziej niż na sobie. Nikomu nie dam ich skrzywdzić. Dlatego nigdy się nie poddam. Powstrzymam cię. Ale dlaczego? Dlaczego robisz to dla innych? Bo ci ludzie mnie uratowali. Ocalili mnie od samotności. Zaakceptowali mnie takiego, jakim jestem. Są moimi przyjaciółmi. Miłość, Miłość to pragnienie serca wysłuchać komuś bliskiemu. I dbać Moja siostra cię kochała. Miłość. Czy to ona czyni go tak silnym? <gry> Naruto, wystarczy! Zakurze nic nie grozi. Piasek przestał ją atakować. Ten gość już nie ma czakry. To dobrze. Odpuśćcie. To koniec. Ale gara. Nie spodziewałem się tego. Gara ma dość. W porządku. <ślenicia> <ślenicia> <śleniya> <ślenienia> <śleniko> <ślenika> <śleniğ> że nadejdzie taki dzień Temari Kankuro Wybaczcie Nie przejmuj się Nawet niebo płacze. Zebraliśmy się tutaj, aby oddać hołd i pożegnać nie tylko trzeciego Hokage, ale także tych, którzy poświęcili swoje życie, żeby nasza wioska przetrwała. A więc stało się. Nie mogliśmy nic zrobić. Tak się stało. Dlaczego ktoś dobry musiał odejść? Dlaczego? trudno uwierzyć, że minął już rok. Twoi nauczyciele twierdzą, że jesteś wesołym uczniem, zawsze pełnym radości. Jesteś odważny. Trudno jest ukrywać swój smutek. Dlaczego uważasz, że jestem smutny? Moi rodzice oddali życie, by chronić to miejsce przed nisim demonem. Byli bohaterami. Jak mogę być smutny, mając to w pamięci? Nie smuci mnie nawet to, że mnie zostawili. Płaczę, bo jestem dumny! Już dobrze, Iruka. Wiem, że gdzieś w głębi duszy skrywasz ogromny ból. Ale pamiętaj, nie jesteś sam. W głębi każdego ninja z wioski liścia płonie wola ognia. Wola ognia? To dzięki niej mamy siłę, by bronić wioskę. To niezniszczalna więź, która nas łączy. Dzięki niej jesteśmy jak rodzina. Ciekawe, czy masz ją już w sobie i ruka. Chyba tak. To dla Hayate? Pośpiesz się. Pogrzeb Hokage już się zaczął. A ty, Kakashi, składasz hołd obito? Zamiast wymyślania coraz to nowych powodów spóźnienia, przychodź tu wcześniej. Ja przyszedłem tu o świcie. To miejsce przypomina mi o błędach z przeszłości, a popełniłem ich wiele. Reguła Shinobich, nigdy nie okazuj uczuć. Skup się wyłącznie na misji. Bez względu na to, jak bardzo cierpisz w środku, nie możesz uronić łzy. Dlaczego? Dlaczego ludzie ryzykują życiem dla innych? Cóż, gdy odchodzi człowiek, to koniec. Jego przeszłość i wszystkie marzenia znikają razem z nim. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zginął honorowo w czasie bitwy, jak wielu innych. Jak hajaty. Wszystkie więzi, które łączyły go ze światem, zostają zerwane. Oprócz jednej, najważniejszej: ludzi, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, ukochanych, tych, którzy byli mu bliscy. I ci ludzie, których zostawił, są ze sobą połączeni wspólnymi wspomnieniami. Ci ludzie tworzą krąg przyjaźni i zaufania, który z czasem staje się coraz większy i mocniejszy. Trudno to wyjaśnić. Razem zostaliśmy w tym kręgu. Nie mamy wyboru. To dla nas ważne. A, a więc robimy to, bo musimy. Rozumiem. Staram się. Mimo to jest mi smutno, że odszedł. Jego odejście wiąże się z czymś ważnym. Zostawił po sobie coś bezcennego. Zobaczysz. Kiedyś to zrozumiesz. Hej, może teraz byś mi to wyjaśnił? Przestało padać. Do zobaczenia, Iruka-sensei! Cześć! Widzisz to, Lordzie Hokage? Wola ognia nigdy nie była tak silna. Iskry, które zostawiłeś po sobie, wywołały płomień w sercach młodego pokolenia. Płomień mocy, w Lordzie Hokage, który zapłonie jasnym światłem i rozświetli naszą wioskę. Na wiele lat zapewni jej ciepło i bezpieczeństwo. Pewnego dnia z tego płomienia wyrośnie nowy pokawek. Wioska przetrwała, ale ledwie zniszczenia są poważne. Nie tak dawno była u szczytu swojej chwały. Spójrz na nią teraz. Hmm, zabrzmiałeś smutno. Nie mów, że twój dawny dom wciąż jest ci bliski. Nie. Już nie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Adam Kluciński, Janusz Witów, January Brunow, Łukasz Lewandowski, Tadeusz Borowski i inni. Rytuał się zakończył, a wioskę spowiła ponura mgła. Jej cisza. Z mgły wynurzy się cień, a z cienia wynurzy się ostry kieł który rozedrze zasłonę przeszłości i obudzi wspomnienia rozczarowania, złości i nieszczęsnej decyzji. Koło przeznaczenia zaczęło się toczyć. W następnym odcinku powrót porannej mgły.